Ja chciałabym dodać komentarz do tego ostatniego yy, wystąpienia. Wydaje mi się, że pojawiają się takie bardzo ciekawe yy, kwestie, które można by było dalej wdrożyć i wyciągnąć. Mianowicie to, że yy, środowisko naturystyczne yy, to jednak są, yy, jak się wydaje, także jest to, yy, są to ludzie, którzy reprezentują jakieś konkretne środowisko, Interesujące jest to, że cała oferta dedykowana na jest bardzo śladnie związana z, z potencjałem, tak? z kosmetyką, z pielęgnowaniem, dbaniem o, o tą higienę cielesną. Na pewno te wszystkie sprawy związane, o których Bartek i, i, i Marta wspomnieli, związane z takimi zachowaniami. No, właśnie, cielesnymi, z, z specyficznym sposobem patrzenia, e, e, pożądanymi sposobami zachowania e, są, są tutaj interesujące. E, to, co jest dla mnie chyba to to, że naturyzm jest bardzo silnie związany z, z wodą, tak? Przez, z, z, wszystkie, wszystkie te imprezy, e, e, naturyzm jest skultywowany w, w, w, w, w, w, w kontekście w wodnym. Więc pojawiają się fajne wątki, które można by było wyciągnąć. Czy ktoś ma pytania do tych trzech prezentacji, jakieś, jakieś komentarze, uwagi? Ja chciałam podrzucić tak w stronę Kasi Limisi z tymi spódnicami, spodniami. Wasze, wasze respondenty, gdy były same dziewczyna, prawda, no mówiły o... No tak, bo tutaj było co, one on się ubiegłym, tylko mamy. Mówiły o wygodzie też spodni i niewygodzie spódnicy, spódnica bardziej modna, elegancka, ładna. Zastanawiam się, czy... Znaczy myślę, że warto by to też od tej strony już analizować jako kreację. znaczy, że zostało to wykreowane postrzeganie spódnicy jako niewygodnej, bo tak samo spodnie mogą być niewygodne, określone, i tak samo spódnice mogą być wygodne i nadawać się do różnych prac. Myślę, że to jest coś, co... Um, nie wiem, warto by się temu przyjrzeć po prostu. jak... jak Pokazywano spodnie jako na do pewnych aktywności a spodnicę, stereotypowość, taki, spodni, jak na spódnicy nie. użycia spodni na przykład w spodni na przykład w, w, w jeżdżeniu na rowerze jest dzisiaj jest bardzo często tak prze, przełamywane. Okazuje się, że spodnice mogą być świetne do jeżdżenia na rowerze i coraz więcej kobiet, dziewczyn. W, Śmiało, tak wsiada w na mrokach spódnicy. Nie ma żadnego nie e, problemu. Hmm. Czy Proszę to jeszcze, aby wrzucić komentarz? Chyba bez z, z, z, z, z, z. z. Uh -huh. Nasza prezentacja, jak pewnie było widać, była dwukrotnie okrojona. Z jednej strony okroiłyśmy ankietę, żeby się wyrobić w czasie, więc to była kwestia techniczna. Z drugiej strony określiliśmy trochę tę tak historię, bo dobrym przykładem jest też jazda konna, gdzie kobiety niejednokrotnie nie rezygnują z sukni. Ja się na tym dokładnie nie znam, dosiadają tego konta inaczej, ale to Was. Ale nie jest to jakieś kontrowersyjne, jest to również ładne, zakładają odpowiedni strój. I właśnie tak jak Ada mówi, nie ma żadnych przeciwwskazań. Przypisany wód męski, czy też nie wiem, występy gościa, nie wiem, co jest, Michał przypadków, nie wiem, o Romans, z Alicjoma, ale z Uculuś, jest ostatnich etapy bułeczki z Waszych kąpielów, który też występuje jako ten cały tam New Folk i tak dalej, też ma taką pracę cywiliczną taką gdzieś jakby taką entuzjazm z motywami polackimi i też występuje w znitym, on miał nazywane dyskusje kreacji ala tak? Takie, że Szkocki Kirt jest taki bardziej bezpieczny i sprzedaje się, że ma się na sobie po prostu spódnicę, ale myślę, że Robert Kutry był go też do jego pracy, które są też takie właśnie, takie jakby, no takie tak że po prostu spódnica, tego spódnica nie przypisana po prostu płciowo, to jest jeden model jeden ten różnych rozmiarów, i to mu i może sobie dokładnie. Czy ja jeszcze do tej językowej chciałam coś dodać? tak, nie wiem, że się w troszeczkę ale <śmiech> <śmiech> to się nie interesuje. E, e, zanim kobiety zaczęły w spodniach jeździć kono, zasiadałam w taki bardzo niewygodny i w rzeczy bardzo niebezpieczny, bo w sposób, miała taki specjalny hak, żeby można było tę nogę zawiesić. I to wszystko się działo dlatego, że po prostu nie wyobrażano sobie, żeby kobieta po to, żeby jeździć konno, specjalnie zakładała spodnie. I jeszcze e, to jest taki film, e, to jest ten trendowała ale jest taka bohaterka, bardzo mi fajna, jak bardzo nazywa, taka bardzo zainteresowana, blondynka, tak, kapeluszu, wali klawiatki i właśnie jeździć konno, i ona gdzieś tam, jak się teraz zabieżdża na koniu, więc w takim charakterystycznym rozkropu, jak się jeździ w spodniach, zdziwieni, że to ona sobie wyobraża. I właśnie to, to, to też tak, do jest, że kobiety jeżdżą konno w z dlatego że, dlatego, że też kiedyś to miało takie inne znaczenie, niż teraz. Ja pamiętam też, był w, w filmie Sisi kiedyś, no też, taka, też że ona właśnie, e, nie było dobrze widziane, żeby kobieta okraki, tak siedziała na tym planu, więc wymyślono sztuczną nogę. Ona pod spódnicą ukrywała te nogi, siedziała z okrakiem, a z, z tej prawej czy z lewej strony po prostu wystawała jej długa sztuczna noga no, i udawała, że, że właśnie siedzi jak kobieta przystała i jak powinna kobieta siedzieć. No tak, bo to nie tylko spódnica, tylko okrak jeszcze, nie? To jest no, po, po, podwójne zagrożenie. To, w tak. no to pewnie jest to nie. To trzeba się poruszać tak. na, na konie. Całe tak, to, to obrodzowanie, które może się kojarzyć, no jest seksualne, no. tak może się kojarzyć seksualne. No. no, ale do tej pory, jak na przykład w Warszawie znalazła, że Anna Eber jeździ wszędzie na swoim no. rowerze w spódnicach i też no, z jednej no. strony fajnie, bo promuje to jazdy rowerem w spódnicie i tak dalej, ale z drugiej strony sobie takie niesamowite hejty za to, że właśnie jak ona się oświetla jeździć w skudnici, rowerem. Jeśli ja, jeszcze nie jest akurat do was. Właśnie tego rozdzieliu pomiędzy deklarowanymi wartościami, tolerancje itd. a praktyką, czyli to, że pary homoseksualne nie, no, ja nie mogą wejść na taką nie mogą na imprezę. Czy to jest się z tym, że to jest jakoś rozpowszechnione, czy to było wyjątkowe? Nie wiem, jak Wam się wydaje, może. Mogę dorzucić tylko pytanie o to, czy natrafiliście, natrafiliście, na, natrafiliście na branżowe plaże, tak zwane branżowe. Dla nodystyw, czyli przeznaczone dla osób e, homoseksualnych, albo właśnie jakieś imprezy, ośrodki, które by się specjalizowały. Nie, i to była pierwsza sytuacja, pierwsza oferta, która y, pokazała mi coś takiego, że jednak naturysta może być nie tle, nie, tle tle tle. nie wiem, z czego to wynika, nie wiem, czy to organizatorzy mieli jakieś ale, ale z drugiej strony, skoro to jest impreza dla naturystów, gdzie E, mamy się cieszyć, wspólną konkurę, to co komu robi, czy za rękę pójdzie e, mężczyzna z kobietą, czy mężczyzna z mężczyzną? Właśnie, że aseksualne. Aseksualne. Dlatego wybrałam to, ponieważ nie chciałam pokazać, m, nie chcieliśmy pokazać, naturyzmu z jednej strony. Faktycznie większość naszych teorii opierała się na tym, jak sami naturyści to postrzegają, bo jednak na najwięcej źródeł właśnie było e, e, z wyborów i i ze strony naturystycznych. Ale polskojęzyczne, ja, skupić się się na... Mieliśmy w Polsce. Mieliśmy na w Polsce, dlatego skupiliśmy się na Polsce. I to, to pierwszy okay. przypadek, który się spotkał właśnie z nietolerancją. Przeczytałam masę forów, gdzie nawet w regulaminie była, że jeżeli jakaś oznakała nietolerancji, to od razu banują swój, bo jakieś to jest... Teraz się pojawia pytanie, czy środowisko polskich naturystów ma taki charakter homofobiczny? Czy jest to jakiś odmienniejszy, coraz bardziej globalny charakter? Wiem, że polscy naturyści lubią doścignąć y, europejskich <śmiech> <śmiech> <śmiech> turystów. mogę tak to nazwać? Bardzo y, chwałem się, gdzie nie byli, w jakich ośrodkach nie byli. Jakiś tam najpopularniejszy. Wiem, że jest na rozrównym wybrzeżu chyba ośrodek. Chyba do Francji właśnie. Idzie powoli wojnie się samych uciekają, ponieważ jeśli się nie mylę, nie ma tam wstępu na ustawie członkostwa i, i odbywają się tam orgię. Więc wiem, że na turyści y, z tego, co wyczytam, już bardzo zaczynają negować ten środek. I zaczynają uciekać i zaczynają kupić tam obok. No to wszystko że na co najmniej klasa średnia e, to... Się e, tak, e, też czytamy, że to jest na Że faktycznie te wyjazdy mimo wszystko pozwolą sobie na kilka tam na noc sobotą, się wybrać, czyli nawet na ten temat że... że że też pozwolą właśnie na gości, tak powiem. No to jest to. Jest to mhm. Faktycznie, Faktycznie. Ja uważam, że preferowane są albo rodziny całe, albo, mhm. albo nie wiem, albo pary, tak? Heteroseksualne. Czy <grym> mhm. ktoś jeszcze? Ja chciałam zapytać o dziejemisko akurat bo nie robić o dziewczyny. Tak, W przy kole, które potem przytaczały, właściwie pojawiła się tylko jedna sylwetka kobiety. No, no, no, Aha, ale tak jak tendencja... Ta Właśnie jeszcze na myśli ataku o i że nie się przy okazji właśnie szukając w internecie, a to ataku o atryzmie, dowiedziałem się, że na pewnym na nadrusakom jest wydrukowana w każdym A to jest myślenie właściwie każdy może. To jest kwestia rynku po prostu, nie? bo jeżeli masz tam, nie wiem, 100 tysięcy klubów nie dla naturystów, to bilet jest tańszy wstępu niż jeżeli masz kilka klubów dla naturystów, to, to jest mniejsze, nie? Parówki sojowe są droższe od normalnych. Nie? A to też wynika z tego, że te klasy, czy bardziej uprzywilejowane, czy generalnie ludzi posiadających jakiś większy kapitał, mają możliwość rozmawiania o swojej seksualności w bardziej sposób, ponieważ organizacje tego, że nie są dyskryminowani przez, powiedzmy, brak kapitału, czy przynależy do klasy o niższym statusie społecznym, mogą uznać rzeczy, które no nie są postrzegane zbyt pozytywnie, jak na przykład debata o poliamorii, która toczy się generalnie w środowisku krytyki politycznej tej młodej, młodej Warszawy, która no, no raczej sobie dobrze radzi finansowo. <grymne> dobrze, <grymne> może sobie pozwolić. Właśnie, właśnie. Właśnie. Znaczy chodzi o to też ze zmianę na dyskryminację, jeśli jest osoba, która e, mało zarabia i w środowisku właśnie pracy e, ktoś się dowie, że, że e, to jest e, odbiega no to pewnie trudno jest takiej osobie życia w momencie, kiedy ma wyższy standard tak, życia. I, nie wiem, zarabia przez własną firmę, czy jest na takim stanowisku, gdzie pod warunkiem, się mu zwrócić uwagę jest o wiele łatwiej. Ale to nam pięknie pokazuje, że płeć, płeć, kulturowa, czy, czy, czy płeć biologiczna, czy seksualność, czy tożsamość płciowa nie są jakby jedynym czynnikiem decydującym o nierównościach. Tak? To nie jest jedyny czynnik, który generuje jakąś dyskryminacyjność w, w życiu społecznym, kulturowym. Jeszcze zrobimy przerwy.